Dzień dobry. W tym roku chyba jeszcze z Wami nie rozmawiałem. Inaczej nie można po prostu nazwać podcastu jak rozmową z kimś, kto jest na Twoim poziomie. Jest inteligentny, oczytany, mądry. Tak, to jest podcasting. A ja nazywam się Andrzej Famielet i jestem aktywnym podcasterem. Podcaster może być aktywny, czyli czynny albo bierny czyli pasywny. To taki, który co prawda sam nie nagrywa, ale słucha, komentuje czasami, myśli o tym, rozmawia. To jest bardzo, ale to bardzo dobry kontent, Content, przepraszam. Ja bym powiedział, że to jest słuchacz. To jest przyjaciel, który Cię wysłucha, który choć nie zawsze się z Tobą zgodzi, to będzie starał się zrozumieć to, co Ty chcesz powiedzieć. Myślę, że podcaster i czynny, i bierny to człowiek, który jest prawdziwym patriotą, bo to jest człowiek, który myśli, używa mózgu i stara się powiedzieć przez swoim zachowaniem to, że przecież jestem homo sapiens albo nawet wręcz o homo sapiens sapiens, albo może homo sapiens sapiens supersoris? Czyli człowiek myślący, bardzo myślący. Człowiek rozumujący i człowiek, który potrafi wokół siebie wytworzyć taką dziwną aurę. Wiecie, ile razy spotykam się z kimś, kto słucha podcastów, od razu widzę, że to jest człowiek taki inny od tego zwykłego, szarego motłochu, który mnie otacza. To jest człowiek, który potrafi opowiedzieć, wysłuchać, podyskutować. To jest człowiek, z którym lubię przebywać. Tak. Ja lubię przebywać z podcasterami. Ja lubię do Was mówić. Lubię słuchać, słuchać Waszych uwag, bo czasami jak się człowiek zapędzi, kiedy za bardzo myśli, że jest taki dobry, super, wspaniały, to ktoś delikatnie popuka go w ramię i powie, ty, ale tutaj jej błąd, więc może się popraw, no bo, no bo przecież potrafisz być lepszy. Potrafisz dążyć w górę, potrafisz być na dużo wyższym poziomie, aniżeli nasza chociażby klasa polityczna. Tak. Podcaster to ktoś więcej niż polityk. Podcaster to człowiek myślący, rozumujący. To jest człowiek, który, którego warto polecić innym. A Jest rok 2014, a ja nazywam się Andrzej Mielec i jestem podcasterem. Nie wiem, czy jestem wybitnym podcasterem. Nie wiem, czy jestem nawet w pierwszej setce podcasterów, których warto słuchać. Ale jestem podcasterem. Słucham, myślę i patrzę na świat własnymi oczami. Nie patrzę na świat przez telewizor, przez prymat mainstreamu jedynie słusznych dziennikarzy, jedynie słusznych rozwiązań. I wiem, co jest dla mnie dobre. Lub przynajmniej uważam, co jest dla mnie dobre, bo dobry to jest czasami, mi się wydaje, tylko Bóg, Bo my to sobie potrafimy całkowicie komplikować życie. Ale ja czasami zastanawiam się, Dlaczego wszyscy mówią, że elitą jest klasa polityczna? Kiedyś elitą byli ludzie, którzy stanowili jakieś wartości. Był to pisarz, który publikował ku pokrzepieniu serc. Był to wojownik, który wrażego gnoja, który przekroczył granice, brał miecz, dzidę, wsadzał mu w żyć i kazał, spierniczać za rzekę graniczną i więcej się nie pokazywać. Elitą był władca, który dla dobra swoich poddanych wymyślał, jakby się nam żyło lepiej. Nie myślał, jak jemu by się żyło lepiej, bo to było wiadomo, że on, on musi żyć dobrze, bo inaczej słaby władca to zaraz kraju nie ma. A tutaj? No nie będę mówił, co myślą o naszej klasie politycznej, bo o 5 rano zapuka do mnie jakieś kominiarki z napisem policja i powiedzą z artykułu 212: Za obrazy i dezawołowanie organów konstytucyjnych, albo jeżeli pojadę po kimś innym, to jakiegoś dyrektora czy coś i zaufanie publiczne obsuje, to biorą mnie do aresztu, konfiskują wszystkie nagrywajki i będę podcasterem na uchodźstwie, bo mi nie dadzą nic słuchać, a tym bardziej nagrywać. No. A dlaczego ja tak mówię? No, Bo właśnie w tym natłuku nieszczęśliwych informacji, począwszy od bandy złodziei, która obiecywała, że nie zabierze mi pieniędzy z emerytury, a już zabrała i dozusów. To znaczy do worka bez dna przerzuciła moje 50%, ale tego już nie będę opisywał, no bo jak tu opisać coś, gdzie ktoś mówi, ja się nie zgadzam, ale niech sobie biorą te pieniądze. Jeśli kto inny martwi, może za 3 lata z Trybunału Konstytucyjny coś z tym zrobi. Dobra, to już jest bez komentarzy, ale wróćmy do Was, moi drodzy mądrzy słuchacze. Inaczej Was nie mogę tak nazywać. Wyobrażacie sobie, że... Ci wrogowie rodzaju ludzkiego. Ci, którzy myślą, że Gesslerka dobrze gotuje. Chyba w życiu nie byli u niej w restauracji. Ci o wegetarianie. Tak, wegetarian to akurat nie będzie obchodziło. Wyobraźcie sobie, że od września 2014 roku nie będzie tradycyjnych wędlin do kupienia w sklepie. Będziecie jak za Niemca, jak za Ruska jeździć po cichu na wieś, żeby kupić tradycyjną szynkę, bez konserwantów, bez utwardzacy, bez polepszaczy, nieowiniętą w plastikową, pokrytą, za. Pachę folikę, że wam się wydaje, że to jest wędzone. Nie. Już wam nie będzie wolno skosztować wolności i tradycji waszych dziadów. Będziecie dziadami bez smaku. Ale co ty pieprzysz, panie podcaster? Pewnie ktoś tak myśli. Otóż we wrześniu wchodzi zakaz... No. Zakaz to... No. Może źle powiedziałem. Wchodzą normy, które powodują, że tradycyjnych wędzień się nie będzie wolno było robić, bo takie są drastyczne normy na substancje smoliste. A czym jest wędzenie? Osadzaniem się przecież tych substancji smolistych na skórce wynikaniem tego aromatu do szyneczki, polędwiczki, kiełbaski, boczusiu. Przepraszam, muszę przepchnąć linkę, bo sobie pomyślałem o takiej ciepłej, świeżo wyciągniętej, zędzarni kiełbasce. I jest mi Was naprawdę żal, bo tego nie zasmakujecie w sklepie już w ogóle. No bo oczywiście nie wolno. Unia Europejska wie lepiej tak samo jaki banan ma mieć kąt że ślimak jest e, rybą śródlądową. No, Unia wie lepiej ten wielki, socjaldemokratyczny rak toczący organizmy. Czy oni się muszą wpierdzielać do... Przepraszam, czy oni się muszą... <śmiech> Nie ma im lepszego słowa. Takiego... Dosadnego, takiego, z przytupem. O, czy oni zawsze muszą nas chęć dożyć bez mydła? No właśnie, czy oni zawsze muszą nam zabierać to, co my kochamy, co my lubimy, tylko po to, żebyśmy byli jak inni, bez pciowi, bez... bez sensu. No chyba bez sensu to jedno no. bo lepiej się zatruwać konserwantem, lepiej być zabijanym przez sztuczny barwnik, Lepiej Żyć gumę guar, e, glutaminian sodu, e, polepszacze, e, sod, soję zmodyfikowaną i etc. Et Całą tablicę Mendelejewa najlepiej, ale to nie może być wędzone w dymie, bo, bo możemy zachorować. Widziałem tych, na wsi teraz przecież mieszkam, Chorujący, co mają własne wędliny. Biedni, schorowani ludzie pod dziewięćdziesiątkę, czy powyżej dziewięćdziesiątki. Zdrowi w 3 godziny zapierdzi lat dwadzieścia parę kilometrów na piechotę. O czwartej rano wychodzi, żeby na dziewiątą na świętą zdążyć. I sobie dochodzi sam. Prawie 80 lat. No. Na konserwantach się wychodzi, co? W życiu żadnych konserwantów. Własne żarcie. No, także... Oficjalnie e, rząd e, powiedział, że branża miała dwa lata, żeby się przebranżowić, e, zmienić e, receptury, żebyśmy mogli wspólnie z Unią Europejską wziąć konserwanty. To jest moje dopowiedzenie, bo tylko tej końcówki konserwantach to nie było. Oczywiście w 2011 nie przeprowadzono żadnych konsultacji. To znaczy, na pewno się znajdą, że przeprowadzono jakieś konsultacje na jakichś wybranych zakładach. Chociaż większość branży mówi, że nie. A to oznacza kilkanaście tysięcy osób na bruku, kilkaset zakładów zamkniętych, no bo nie da się zmniejszyć technologii. Trzeba wsadzić konserwanty. A wtedy, no to wiadomo co. Czyli drogi słuchaczu i podcasterze, w następnym odcinku albo w niedługim odcinku opowiem Wam, jak zrobić swoją własną wędzarnię. Podam Wam kilka przepisów na wędzone rzeczy. Nie bójcie się, jestem z Wami. Pomogę Wam własnymi rękoma zbudować wędzarnię, poszukać odpowiedniego drewna i wytłumaczyć, co zrobić, żeby dostać odpowiednie mięso, i gdzie się za nim zakręcić. Weźmy własnym przykładem i porzućmy tych euromatołków. Dbajmy o to, byśmy byli szczęśliwi. Ty i Twoje podnipienie, Twój żołądek, żebyś się czuł dobrze. A potem pociągnij sobie z gąsiorka śliwowice, a może okowite. Co chcesz? bo do takiej wędzonej szyneczki to to by było najlepsze. A jakbyś chciał wymigrować gdzieś, gdzie nie ma takich głupot, to wejdź na www.gpsmyślniksport.pl i kup sobie urządzenie, dzięki któremu trafisz lepiej i szybciej za granicę, bo może się okazać, że nam zamkną przejazdy drogowe, żebyśmy nie uciekali. To na piechotę przez granicę wpisz sobie od razu, co trzeba, bo bo potem może być za późno. Przygotuj się. No. To był podcast Rocznik 77. Jutro następny odcinek z mojej wewnętrznej emigracji do Was. Dla Was, dla tych z lepszej części społeczeństwa. Myślących, rozumnych, słuchających. Bo do Was warto mówić. Do usłyszenia. Gdzie to się wyłączy?